Już domyślamy Tak to się kończy. beginning. Beginning is end. Za morzami, za lasami, za górami, za chmurami siedzi sobie ktoś, mówi takie coś, nie tylko dla obu. Serdecznie witam Was z elektrycznego Oslo Tak sobie pomyślałem O tym co się wczoraj działo Czyli o muzycznym wieczorze O mojej muzycznej podróży Tak sobie pomyślałem, że można by to wszystko połączyć I dzisiaj taki mały eksperyment Zapraszam Was na małą wycieczkę do Oslo No i w przerwie pomiędzy moimi gaduchami Muzyka może mi się uda, może nie. Zobaczymy, co mi się nagrało. W każdym razie chciałbym skompilować, zmiksować, jak to się... Jakkolwiek się to nazywa, oryginalną muzykę z płyty. Z tego, co było na koncercie. Zobaczymy, czy się uda. No bo tak spod pachy trochę nagrywałem. Witam Was sprzed gmachu Opery. Będąc... O, to, co słyszycie z Lamborghini... Tak, ale zacząłem e, e, o. mówiąc Witam Was z elektrycznego Oslo Zaraz do tego wrócę, ale Witam Was z, z przed gmachu opery Znaczy opera jest po drugiej stronie świata Ja do niej idę I Bardzo fajnie to wygląda, bo po niej Można chodzić, to jest taki jakby ogromny Wielki taras Ludzie sobie chodzą e, I będąc Dwa lata temu tutaj niestety do niej nie dotarłem, było chyba za zimno. Byłem tam, o tam byłem, już wiem gdzie byłem. Było trochę za zimno i trochę za daleko, trzeba było obejść to wszystko, nie mieliśmy czasu. Zielone światło. Nie, to dla kierowców. E, w każdym razie, w każdym razie e, bardzo fajny hostel w centrum miasta. Nawet nie wiedziałem, że to jest tak centrum miasta, bo dwa lata temu będąc chodziłem sobie tu i tam i, i zwiedzałem. E, no i cóż, zielone światło dla ludzi no i idziemy, druga strona parking mam do 17.48 wykupiony co muszę iść przedłużyć do 19 bo do tej godziny e, można parkować, trzeba parkować za kasę, potem już nie e, ale ładne jest to, Oslo, muszę Wam powiedzieć e, takie ładne, cholera, no nie wiem co by tu jeszcze powiedzieć ładne i tyle Ach. ładne miasto, spokojne i jest dzisiaj piątek chociaż podcasty ukazują się we wtorek to dzisiaj piątek i wszyscy Norwedzy wyjeżdżali dzisiaj gdzieś do swoich malutkich domków więc wyjazd z Oslo w stronę Stavanger i Kristiansand był zapakowany na maksa i ja miałem trochę łatwiej no i, i muszę wam powiedzieć o tym elektrycznym Oslo bo stojąc przed chwilą na światłach oprócz tego, że autobusy tutaj mają turbiny gazowe, takie wielkie nad... Polacy, Polacy wszędzie te autobusy mają turbiny gazowe i jeżdżą na prąd albo na gaz różnie to bywa, w każdym razie samochody można by powiedzieć tak 20% samochodów w Oslo to są elektryczne tak stałem przed chwilą na przejściu dla pieszych czekając na swoje zielone światło i stał Golf hybrydowy Nissan Leaf trzy e, Tesla jeszcze inny Nissan Leaf i jakiś Peugeot e, niehybrydowy, więc e, naprawdę naprawdę e, nie powiem, że tu się świeżo oddycha, bo na pewno tutaj wiatry z północy, z południa i ze wszystkich stron świata więc oczyszczają to powietrze ale nie wiem, nasz rząd, mówiłem o tym, że nasz rząd za 10 lat planuje elektryczne samochody tylko z tym, że elektryczny samochód jest chyba trzy razy droższy od normalnego, a tak jak powiedziałem już też, 80% rejestrowanych samochodów to są samochody używane w Polsce, zazwyczaj kupowane z Niemiec albo skądś. Wtedy nie wiem skąd nasi wezmą pieniądze na to, albo rząd będzie dotował ale to nie moja sprawa, nie będziemy się tym zajmować zajmujemy się teraz wejściem na operę czyli będziemy, będziemy um, chodzić po dachu opera jest bardzo taka nowoczesna, może nie coś takiego jak w Sydney ale um, bardziej kwadratowa Sydney ma takie ładne właśnie muszle coś w tym stylu a ja sobie tutaj idę ja sobie tutaj idę i to jest centrum miasta, myślę. Dokładnie, bo tam też jest centrum miasta. Ale tu jest ładnie. E, hotel Opera. No i budują, budują, budują, budują. Dzieje się. Znowu e, jakaś Tesla jechała. Naprawdę Tesli tutaj. Chyba cały nakład Tesli by kupili, Norwedzy, bo, bo jest tego mnóstwo. Ale to dobrze. Zatem idę probić trochę zdjęć idę troszeczkę pozwiedzać zobaczymy co w operze no i cóż, zapraszam na muzykę bo w dzisiejszym właśnie muzyki będzie dużo będziemy miksować zobaczymy czy to wyjdzie czy nie w momencie kiedy to nagrywam, to nie wiem co wyszło z tego co nagrałem ale zobaczymy światło mam dobre, bo w plecy opera jest z tej strony, więc będzie pięknie, będą dobre zdjęcia będą dobre ujęcia przede wszystkim światło jest rewelacyjne zatem Då ja. Norge ja. på 8 i VM-kvalificeringen i fotboll. Norge har Tyskland 0 Lektion 1A. Hej. Hej. Jag heter Hassan. Jag är från Latvia. Hvor är du fra? Fra USA. Jag heter Urai. Vad heter du? Vem är er Det är er Larissa. Och mm. vi ska ha kulturnyheter. -ny I år är er det 25 år sedan Benny Hofsets första album. <tryk> Nie tylko dla orłów. Lekcja 1B. Var är du Han heter John. Han är er USA. Han heter Tor. Han är er från Hun heter Larissa. Hun? är er från Latvia. was przed Sprzed. For some kunst Czyli jakieś muzeum. Myślę, że muzeum narodowe. Chociaż pewnie by było coś national, and something something. W każdym razie witam Was. Muzeum. A jest National Museum. Centrum Art Director. Już jestem po operze. Już jestem po muzyce. Andy's is beginning beginning is end. O, Justyna Kowalczyk, widzę. Ktoś na nartelorkach popieprza. Zresztą śniegu jeszcze nie ma, ale tak na asfalciku, całkiem, całkiem, całkiem. Widzę Was, tutaj jest taki muzealny jakiś kompleks. Gensgate, tak to się nazywa, Gate, chyba to się nawet pisze. Idę do samochodu teraz przedłużyć mój parking, jeśli jeszcze oczywiście mój samochód stoi. Jeszcze dwie godziny go muszę przedłużyć. Muszę wam powiedzieć, że na parkingu stoją właśnie same elektryczne samochody, aż się boję pomyśleć, że to może sam parking dla samochodów elektrycznych, ale stoi Tesla, stoi, dwie nawet stoją Tesla, stoi Nissan Leaf, stoją takie trzy małe rzociki, jeden Mitsubishi, muszę wam powiedzieć o jednym ładnym samochodzie, który mi się bardzo podoba, co prawda chciałem to na sam koniec powiedzieć, żeby taką klamrą to wszystko związać, te moje opowiadania o Oslo, o samochodach. Bo pamiętam, w Stanach jak byłem, to też rozmawiałem. Był podcast o samochodach calutki. Ale muszę Wam powiedzieć, że jest Kia Soul. Bardzo ładny samochód. Taki no wiecie, przerobiony na elektrycznie, ale jest całkiem ładny, tak porobiony. I jest też Volkswagen App. Jest też... O, jest mój samochód. Jaris Hybrid. Hybrid. Hybrid. E, więc muszę włożyć kilka monetek. Zobaczymy, co z tego będzie. No i... Zaraz y, skończę temat samochodów. Wiem, wiem, że nudne, ale... gdzie? ja tu mam monety. Tu mam monety. Minizmatycy węgierscy kupią każdą ilość obrazów moneta. 18.7, czyli troszeczkę z tym przedłużony. 18.57, 19.57, 20 koron i mnie wrzucę, bo to za dużo pieniążków, Do 20 wrzucę im jeszcze jedną koronkę. Może będzie? Do 20, do 9.00 rano, idealnie. Do 9 rano, a ja wcześniej rano wyjeżdżam. Więc, więc tak to bywa. Zatem jestem pod takim właśnie małym wrażeniem, że tu tyle tych elektrycznych samochodów jak wam powiedziałem, jak wam powiedziałem, e, e, widziałem na ulicach tego troszeczkę, szczególnie tutaj w Oslo, w Oslo są specjalne takie buspasy dla taksówek, dla autobusów i właśnie dla samochodów elektrycznych. A Nissan Leaf koło mnie stoi, Zero Emission. Ja otworzę mojego potwora. Hmm. Czy ja coś chcę z tego samochodu? Nie, chyba nie, wodę jakąś. Wiecie co zrobiłem wczoraj? Dokonałem jawnej kradzieży Bo jadąc na koncert Jadąc na koncert i zauważyłem na supie ogłoszeniowym plakat właśnie, że Bendy Copset ma koncert. No i wracając, ukradłem Podle wstrętnie ukradłem plakat. No ale tak samo to zrobiłem dwa lata temu, jak ukradłem podka, podcast, plakat Mortena Harketa. Tak, teraz ukradłem podcast Bendika jego zespołu. O, Mitsubishi Miew, tak się chyba nazywa, M-I-E-V. Nie jest to ładny samochód, ale... Hmm. Muszę powiedzieć, że nawet Tesla jako taksówki widziałem, więc... więc się dzieje, więc się dzieje. Bardzo ciepły wieczór, muszę Wam powiedzieć. Wrześniowy. Wiem, że podcast ukaże się z poślizgiem dość dużym ale jeśli przeoczyliście początek o, zapraszam dzisiaj Was na mało elektryzujące mimo wszystko wycieczki po Oslo jakoś mi para zeszła i tak nie do końca jestem przekonany czy nagrywać czy nie ale może to się okaże, może nie zobaczymy jak to się zmontuje w każdym razie mam mikrofon mam zooma nie boję się go użyć i zapraszam Was na małą dzisiaj wycieczkę po Oslo i zaczynamy tutaj właśnie z fajnego momentu, bo ostatnio jak byłem w Oslo to mieliśmy, mieliśmy fajny hotel, ale o dzielnicy, gdzieś tam jakiś pełno emigrantów różnych, kolorowych i jakieś takie pierwsze wrażenie było inne, a tutaj jestem jakby w samym centrum. Jest całkiem, całkiem fajnie. Oczywiście, jak wiecie dokładnie, nie mam nic przeciwko emigrantom, o sam takowym jestem, ale, ale jakieś tak pierwsze wrażenie zawsze robi, robi e, wrażenie. Zatem żegnam Was z ulicy Myntgatę na rogu cholerawie, nie mogę już zobaczyć. W każdym razie zapraszam Was na dzisiejszy podcast z Oslo. Dużo muzyki, e, gadanie takie sobie, w każdym razie witam Was. Po raz kolejny i zapraszam na kolejny utwór. Bendy z zespołem. Mówi słynny Mark. Słuchajcie rewelacyjnego, niesamowitego, cudownego podcastu nie tylko dla Orów. Dziękuję. Za uwagę. Polecam się na przyszłość. Och så ska vi ha koncert med Sivert för det blir kännetecknande. Fem minuter på middag.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 Kiedy zaczynamy time? Kiedy zaczynamy klokka 6 Przecież. Uczyszło, że to się Tia zaczynamy. To dobry. Dzień dobry, dzielnicę. Nie wiem jak to się nazywa, ale jest przepiękna. Jeśli słuchaliście gdzieś podcastów przed dwóch lat, moich go norweskiego, to na pewno rozpływałem się na tej pięknością, można by tak powiedzieć, wyjątkowo nie zaczynam tego wejścia od środków komunikacji, chociaż wiecie co, jak jechałem samochodem tutaj wzdłuż jakby Osla jest w takiej zatoce, jakby w takim klifie, nie klifie, e, zatoce, nazwijmy to właśnie. Wszędzie była oczywiście woda, a na tej wodzie zacumowane wszelkiego typu łódeczki. I tak sobie myślę, że jak 20-25% e, Os Os oslowczyków jeździ samochodami elektrycznymi, tak chyba 160 tysięcy procent Norwegów ma jakąś łódkę, czyli w dowolnym tłumaczeniu chyba każdy Norweg, nawet dziecko świeżo urodzone ma jakiś jachcik albo łódeczkę, no bo rzeczywiście kraj oblany morzem, oceanem, w zasadzie z trzech stron, z, z czwartej strony Szwecja, ale muszę Wam powiedzieć właśnie, też nie wiem, czy mówiłem o tym, czy nie, ale Dublin i też Dublin też ma taką więcej dzielnicę, taką przyrzeczną, przymorską i tam ten potencjał jest absolutnie zmarnowany, zmarnowany, no bo ale chodźmy, muszę zrobić zdjęcie. Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulties. Please stand by. We will return to our regularly scheduled program momentarily. Please stay tuned. We expect to resume normal broadcasting shortly. Be sure to stay tuned for... Potem e, wracam, zrobiłem zdjęcie. Tak jak e, dublińskie klansy absolutnie e, są martwe. Nic się tam nie dzieje, oprócz może dwóch knajp. Tak tutaj mniej więcej e, jest odwrotnie. Po pierwsze są ładne budynki. Wszystkie z tej samej serii jakby. Co użyłem też na ulicy po Norwegach. E, że większość samochodów to białe, szare, czarne nie ma żadnych wyskokowych kolorów typu zielony samochód, żółty, czerwony raczej jeśli chodzi właśnie o kolory to są bardzo takie stanowane a tutaj budynki są stare takie magazyny portowe przerobione na myślę mieszkania, może biura i większość budynków tutaj obok dobudowanych to jest w tej samej tonacji czyli um, z cegły ze szkła ale wszystko jest takie z tej samej serii wszystko wygląda bardzo fajnie wszystko wygląda naprawdę elegancko i jak słyszycie dużo się tutaj dzieje, mnóstwo ludzi i chyba tutaj Oslo, oslowczycy przechodzą po pracy sobie na piwko, na kawkę Choć patrzyłem na ceny to niestety drogo mój budżet w zasadzie jest pod kreską, więc chyba pójdę do McDonalda ale muszę powiedzieć Muszę powiedzieć, że naprawdę tutaj jest ładnie, naprawdę to jest pięknie. I gdyby ktoś w Dublinie te 20 lat temu pomyślał yy, i porozmawiał z jakimiś architektami, to by miało coś takiego jak tutaj. Bo powiem Wam, w czym tkwi sekret. Na dole są knajpy, takim na przykład fajnym biurowcu. Na pierwszym i na drugim, może na trzecim piętrze są biura, a wyżej są mieszkania. A w Dublinie jest tak, że Albo masz mieszkania, albo masz biurowiec, ale na dole nie ma knajpek, nie ma nic, po prostu jest biurowiec i se sobie stoi i tyle. A tutaj właśnie całym sukcesem jest to, że jest taka właśnie nowoczesna biurowa e, część miasta, e, budują tutaj nowe muzeum też, no i żyje, to wszystko żyje, bo tu ludzie przychodzą na właśnie na posiłek, pogadać. Spotkać się, też tutaj są statki, które przyciągają turystów, statki pływają, pływają tutaj po Zatoce, jakieś takie małe rejsy, no i to jest błąd na przykład Dublina, że nic się nie dzieje, nic się nie dzieje w miejscu, gdzie powinno się coś dziać typu właśnie przyrzeca. autobus z Polski WB, proszę bardzo, Poland Kalisz. Um, w familii jakieś um, jakieś um, wakacje um, zatem tak to jest tak to jest, podcast nie tylko dla Orów, sezon jedenasty um, ten dźwięk co słyszycie to um, ojej to muzeum tutaj narodowe też bardzo ładne będzie, bardzo ładnie będzie się wpasowywać, ten dźwięk co słyszycie to nic innego jak um, jak to się mówiło kiedyś Niara tankuje olej do promów, które tutaj pływają a ja cóż idę sobie już na główną ulicę pomału do mojego noclegowania, bo ja wcześniej rano mam samolot, mam nadzieję, że nie zaśpię mam nadzieję, że to wszystko się dobrze ułoży i cóż, naprawdę, kurde, dobrze być tutaj i zobaczyć, że są miejsca naprawdę piękne, naprawdę do których chce się wracać. Chociaż pomimo to, że miejsca są to zbudowane przez człowieka, ale lubię taką architekturę, lubię takie klimaty i lubię właśnie jak wszystko ma pomysł. Bo tutaj myślę właśnie, że to wszystko ma pomysł, to co tutaj budują a budują tutaj co jestem, co jestem, drugi raz jestem w Oslo. ale widzę, że tutaj się no stop coś dzieje. Zresztą też czasami sobie tam czytam jakieś e, biuletyny o Oslo i różne inne rzeczy. Tak myślałem może kiedyś, żeby przenieść się z tej Irlandii do Oslo, ale nie wiem czy tutaj bym nie umarł zimna. Fu. Nie ma jakby historii polsko-norweskiej. To wszystko jest jakby tak podzielone, a myślę, że nasza historia polsko-irlandzka jest bardziej. Y, bardziej taka y, połączona, tak bym to powiedział. Więc, więc, więc y, myślę, że w Oslo pewnie już bym się tak szybko nie znalazł. Chociaż tutaj, y, chociaż, y, tutaj trzeba znać język. Y, są wymagania, żeby pracować. Y, trzeba znać język, uczyć się. Nie mówię, że chętnie nie pouczyłbym się norweskiego, chociaż to język taki tylko tutaj. 6 minut gadania ja idę ulicą hmm, nie wiem jaką Przechodzę. Autobus numer 74 do Mortel Stunt. No i idę, idę, idę, idę, idę. Jacyś ciemnoskórzy grają na, grają na harmoszkach. O, drogę rowerową, rower, rower. właśnie fajnie to wygląda Jak zalewają takim nowym pomarańczowym asfaltem eee, Właśnie taka betonia raz pomarańczowym asfaltem Hałasuję eee, No i cóż, no i cóż, no i cóż eee, Nie będę się rozgadowywał Bo po co eee, posłuchajmy, posłuchajmy kolejnego wyjścia muzycznego Bendy Bandicoffset z zespołem płyta 9991, no i przeróbka koncertowa. Tu Radio przepraszam. Tu podcast nie tylko na. Geez! sokołów, nie dla mew, nie dla wróbli, nie dla wron. Nie dla wron. Dawid Filipczyński, no, my podcast, my, my, my. podcast my, my, my. Tylko dla ulicznych. Serdecznie witamy z Oslo po kolejnym muzycznym przerywniku i witam was z bardzo głośnego, z bardzo takiego um, sportowego miejsca, czyli Pub Bohemians i Trafiłem do niego tak na czuja, tak samo jak dwa lata temu byłem tutaj na El Clásico, czyli Barcelona z Realem Madryt. Tak teraz po dwóch latach mówiłem, że gdzieś ten pub jest, gdzieś tutaj jest i trafiłem bez problemu. Muszę wam powiedzieć, że to jest bardzo fajne miejsce, żeby oglądać mecze, wszelkiego typu sportowe rzeczy po prostu. I, i cóż, głośno, głośno jakiś quiz jest sportowy ktoś tam nadaje pytania, ktoś odpowiada ludzie siedzą przy stolikach i odpisują może nie jeden do drugiego ale no, piszą jakieś odpowiedzi i pewnie za jakiś czas będzie kto wygrał, to wszystko jest po norwesku nie wiem czy to słychać czy nie słychać w każdym razie na jednych telewizorach jedna mecze, na drugich drugie tutaj się coś dzieje, z tej strony się coś dzieje Ogólnie, piję sobie piwko i czekam na panią Monikę, ale chyba, chyba nie przyjdzie, bo czekałem i czekałem, napisałem i powiedziała, że, e, no, że chyba się nie wyrobi, więc nie mam za dużo czasu. Wracam do mojego pilnego hostelu. E, no i cóż, no i cóż, no i cóż, i to prawie tyle na dzisiaj. 40-minutowy podcast, została mi tylko droga na lotnisko może jeszcze kawałek muzyki, kto to wie. W każdym razie, jeśli chcecie oglądać dobry mecz, dobrze się zabawić, wypić coś dobrego, to pub Bohemians w samym centrum Oslo. I tutaj na pewno znajdziecie to, czego szukacie, jeśli jesteście pasjonatami sportu i lubicie sobie po prostu poglądać i pogipić. To tyle. Zapraszam Was na dalszą część podcastu. Uttale Lang-o-kort-vokal O Lang-o Tor Vor Gu. Kort-o Oslo Vor serdecznie witam w ostatnim już wejściu dzisiaj dojeżdżam na lotnisko no i cóż godzina piąta z minutami dojazd z Oslo do Ryge. To jest takie lotnisko, niby się mówi Oslo-Ryge, ale to jest 69-70 km trzeba dojechać. No i cóż, jedziemy sobie nocą. Nawigacja mnie jakoś poprowadziła henhami, jak to się mówi po poznańsku. Nie główną drogą, ale to może lepiej, bo norweskie autostrady są dość drogie, ale chyba to się zrekompensuje, bo światełko w tunelu widziałem Czyli radar zrobił mi zdjęcie, chyba nadużyłem prędkości. No i cóż nie jestem jakoś specjalnie zmęczony, bądź szczerze, nie mogłem spać I, i, i jakoś tak jeszcze jestem na opcji dziennej mimo wszystko. W każdym razie chciałbym zakończyć ten podcast czym chciałem zakończyć, aha tym, że. Norwedzy kochają elektryczne samochody, ale kochają też samochody amerykańskie. Bardzo dużo, znaczy bardzo dużo. Widuje się właśnie takie stare samochody amerykańskie z lat 60., -tych, 70., -tych, może nawet 80. -tych. I to jest taka jakby przeciwwaga dla tej elektryczności, dla tego wszystkiego, co zdrowe, naturalne i takie trendy, jak to się teraz mówi. Czy ja dobrze jadę tu przez las? Chyba tak. Naprawdę jadę jakimiś hechami wokół tej autostrady. Raz ją przecinam, tu, raz ją przecinam, tam. Absolutnie nie wiem, dlaczego się tak stało, ale chyba mi się coś tam nacisnęło. No i wracając do samochodów. Właśnie takie stare pick -upy, różne inne Camaro, korwety I tego troszeczkę, mówiąc szczerze, jeździ. A ja jadę dzisiaj i mówię wam e, dobranoc, do widzenia, do usłyszenia w zasadzie e, do widzenia się nie mówi w podcastach, chyba, że to jest wideokast, ale, ale wideokastów ostatnio mało zatem o, już tam się robi jaśniutko z lewej strony e, czyli dobrze jadę dobrze jadę, bo miałem wątpliwości, e, czy w dobrą stronę jadę, bo przed chwilą miałem Stockholm 532 e, i czy przecinam Norwegię wzdłuż, czy jadę na dół właśnie w stronę Rige no i cóż, e, muzyka dzisiaj w podcaście bendikowa, e, miksowana, mieszana, teraz e, trafiłem na jakieś fajne radio, przed chwilą leciał, e, leciał Aha i Living Daylights, e, też dobra piosenka z, z, z Jamesa Bonda któregoś, chyba właśnie Living Daylights się nazywał James Bond. No i cóż, dziękuję za ten dzisiejszy szarpany, w zasadzie za te dwa szarpane podcasty, bo mam wrażenie, że chciałem, ale nie do końca mi to wyszło. No ale cóż, takie życie, takie życie nie zawsze, nie zawsze można i tak to już jest, tak to już jest. Zatem do usłyszenia jeszcze raz i za godzinkę samolot, ja dojeżdżam, oddaję samochód. Eee, no i cóż, no i cóż. Zapraszam na kolejny odcinek, kolejny podcast. Nie tylko laurów.org. Muzyka Filip D. D jak, no nieważne zresztą, poznaniak i co ważniejsze, szczyci się tym pochodzeniem. Nadworny grafik, niebywale marudny, acz skromny. Głośno chrapie, więc często rzucają go kobiety. Pije białą herbatę, podawano jedynie w szklankach z koszyczkiem. Wydaje mu się, że modni z niego jest Teta. Ubiera się wyłącznie w firmie Zara. Rozbiera się w domu. Sus dorwał go i rozlicza w Irlandii,